Słowa Mormona. Mormon zapisuje na swoich płytach wyjątki kronik z większych płyt Nefiego i dołącza do nich mniejsze płyty Nefiego. Król Benjamin odpiera atak Lamanitów i przywraca pokój w kraju. Ja, Mormon, wkrótce przekażę to, co zapisuje w ręce mego syna Moroniego i byłem świadkiem prawie całkowitej zagłady mojego ludu, to jest Nefitów. I gdy przekazuję te kroniki w ręce mego syna, upływa kilkaset lat od przyjścia Chrystusa i przypuszczam, że mój syn będzie świadkiem całkowitej zagłady mojego ludu, jednak oby mu Bóg pozwolił ich przeżyć i zapisać coś o nich i o Chrystusie, że może kiedyś odniosą z tego korzyść. A teraz powiem o tym, co zapisałem, bowiem po spisaniu wyjątków z kronik spłytne w jego aż do panowania króla Beniamina, o którym Amaleki mówił Przejrzałem przekazane mi kroniki i znalazłem te płyty, które zawierają krótkie zapiski proroków od Jakuba do panowania króla Benjamina oraz wiele słów Nefiego. I słowa zapisane na tych płytach są mi miłe ze względu na proroctwa o przyjściu Chrystusa i że moi ojcowie widzieli spełnienie się wielu z nich. Wiem także, że wszystko, co prorokowano o nas, że miało nastąpić do tego czasu, Wypełniło się, a wszystko, co odnosi się do przyszłości, z pewnością nastąpi. Wybrałem więc te płyty, aby na nich zakończyć mój zapis, a pozostałą część mego zapisu stanowić będą wyjątki z płyt Nefiego. I nie mogę podać nawet setnej części dziejów mojego ludu ale wezmę płyty, które zawierają te proroctwa i objawienia i włączę je do reszty mego zapisu, gdyż uważam je za cenne i wiem, że będą cenne dla moich braci. I czynię to w mądrym celu, gdyż tak nakazuje mi Duch Pana, który jest we mnie. I nie wszystko jest mi wiadome, ale Pan wie wszystko, co ma nastąpić, dlatego nakłania mnie, abym uczynił to według Jego woli. I modlę się do Boga za moich braci, aby ponownie dostąpili poznania Boga, aby wiedzieli o odkupieniu Chrystusa i znowu stali się miłym Mu ludem. A teraz ja, mormon, kończę przepisywanie wyjątków spłytnych Jego i czynię to zgodnie z wiedzą i zrozumieniem, które mi dał Bóg. I stało się, że Amaleki przekazał te płyty w ręce króla Beniamina, a król Beniamin złożył je z pozostałymi płytami zawierającymi kroniki przekazywane przez królów z pokolenia na pokolenie do czasów króla Beniamina. I od czasów króla Beniamina były one nadal przekazywane z pokolenia na pokolenie, aż znalazły się w moich rękach. Ja, mormon, modlę się do Boga, aby były dalej zachowane. I wiem, że zostaną one zachowane, gdyż spisane są na nich sprawy wielkiej wani i według nich mój lud i ich bracia będą sądzeni w ten wielki i ostateczny dzień według słowa Boga, który jest zapisany. A teraz co do króla Benjamina. Otóż nastąpiły zamieszki pośród jego ludu i wtedy to armie Lamanitów przyszły z kraju Nefi, aby walczyć z jego ludem. I król Beniamin zebrał swoje armie, stawił im opór i sam z nimi walczył mieczem Labana. I moc Pana była z nimi, gdy walczyli ze swymi wrogami, że zabili wiele tysięcy Lamanitów. I walczyli z Lamanitami, aż wyparli ich z całego kraju swego dziedzictwa. I pojawili się ludzie podający się za Chrystusa, ale zamknięto im usta i zostali ukarani według swych przestępstw. Pojawili się też pośród ludu fałszywi prorocy i fałszywi nauczyciele i wszyscy oni zostali ukarani według swych przestępstw. Po wielu walkach i gdy wielu odeszło do Lamanitów, król Beniamin z pomocą świętych proroków, którzy żyli pośród jego ludu, albowiem król Beniamin był świętym człowiekiem, i panował nad swym ludem sprawiedliwie, a w jego kraju było wielu świętych ludzi, którzy głosili Słowo Boże z mocą i władzą i czynili to z wielką surowością ze względu na hardość ludzi. A więc z pomocą tych świętych ludzi, dążąc do tego całym swym sercem i wszystkimi siłami, król Beniamin, jak również prorocy, jeszcze raz przywrócili pokój w kraju.